Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do posłuchania interesujących rzeczy po polsku. Myślę, że to będzie interesujące, bo dziś będę mówił o rzeczach z historii Polski. Jeśli słuchacie mojego podcastu po raz pierwszy, to pozwólcie, że się przedstawię. Mam na imię Piotr, mieszkam w Warszawie i robię podcast, w którym mówię tylko po polsku. Ale staram się, żebyście jak najwięcej zrozumieli Wykorzystuję metodę Comprehensible Input Która polega na tym, że ja gadam A wy słuchacie I staracie się jak najwięcej zrozumieć Wcale nie chodzi o to, żeby zrozumieć każde słowo Ale żeby zrozumieć o czym ja mówię Żeby Pojąć ogólny sens tego co mówię Starzy słuchacze na pewno już wiedzą, że ta metoda bardzo dobrze działa A wy, nowi słuchacze, jeśli nie zdacie tej metody To zaufajcie mi, wcale nie potrzebujecie wyjaśnień gramatycznych Po angielsku, niemiecku, hiszpańsku, francusku Czy w jakimkolwiek innym języku Chcecie nauczyć się polskiego, prawda? To słuchajcie po polsku I zapomnijcie o gramatyce przynajmniej na początku Tak jednym zdaniem można opowiedzieć o tej metodzie Czy ona działa? Czy ta metoda działa? <grych> Za chwilę się przekonamy Przekonamy się, bo posłuchamy nagrania, które dostałem od Tatiany Tatiana jest nauczycielką języka angielskiego ale jednocześnie uczy się języka polskiego, dlatego myślę, że to będzie bardzo ciekawe jej posłuchać. Zapraszam bardzo serdecznie. Nagranie od Tatiany. Cześć, Piotr. Mam na imię Tatiana i to jest już moje drugie nagranie. A pierwsze było przeszłym latem i mam nadzieję, że już teraz mówię lepiej po polsku. A jestem z Ukrainy i już od września pracuję tutaj jako nauczycielka języka angielskiego w szkole podstawowej. A bardzo ciekawe doświadczenie mam. A, bo przyjechałam tutaj po wojnie i w ogóle nie szukałam pracy, a potem, kiedy um, była rekrutacja i moja córka ma 12 lat i przyszedłam do szkoły, to po prostu pani dyrektor pytała mnie, kto jest pani z zawodu i ja mówiła, że jestem nauczycielką języka angielskiego i no tak otrzymałam pracę w szkole. To jest bardzo ciekawe dla mnie, bo um, kiedy zaczęłam pracować, to w ogóle no, nie mówiłam po polsku i nie bardzo dobrze rozumiałam po polsku. Ale kiedy pracujesz z dzieci 6-8 lat, to w ogóle bardzo szybko a, musisz a, zrozumieć, co oni, a, a, oni starają się powiedzieć. I dla mnie jest bardzo ciekawe, bo a, niestety... Nie czytam dużo, ale rozmawiam i słucham, i Twoje podcasty, i w ogóle środa językowa to jest środa językowa. Mm. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że ciekawe takie a, wiadomość, nie wiem. Kiedy pracowałam w Ukrainie, to u mnie dzieci mm, bardzo trudne. Mówili. Oni czytali, oni e, pisali, ale z mówieniem, e, z tej umiejętnością było nie, no, było trudne. A tutaj, nie wiem, może m, dlatego, że e, ja po polsku mówię z blendami i oni rozumieją, że no pani mówi z blendami po polsku i co? To możemy mówić po angielsku z blendami i to nic strasznego. I dla mnie to jest bardzo przyjemne, bo teraz moje dzieci a, po angielsku mówią i oni nie się boją tego robić. I dla mnie to jest najważniejsze. To jest najważniejsze i tak my się uczymy gramatyce i czytamy i wszystko inne, ale oni mówią, oni nie boją się tego robić i to jest, to jest bardzo bardzo przyjemnie i to jest myślę, że to jest dlatego, że ja po polsku też mówię dużo i nie się boję robić blendów. To dzięki za twoje podcasty, bo słucham ich dużo i bardzo lubię twoje podcasty historyczne ob, o historii um, kraju i uh, moja córka teraz uh, w, jest w szóstej klasie i uh, dla nią bardzo ciekawe jest twoje podcasty z historii kraju to um, słuchaliśmy i o, o oligarchii magnackiej i o... w getty warszawskim no, ciekawo i chciałabym, żeby w szkole lekcji z historii były takie ciekawe, jak twoje podcasty z tych tematów. To mam prośbę Uh, bardzo ciekawy dla mnie jest um, jeden moment w historii, to jest Konfederacja uh, Targowicka i uh, to dziś jest symbolem Rady Narodowej i po prostu kiedy mieszkałam w Ukrainie, to już wtedy um, uh, wiedziałam o takich nazwiskach jak Potocki na przykład, który w Ukrainie jest znany jako no, taka, taka romantyczna, romantyczna osoba, która zrobiła bardzo piękny taki park dendrarii w centralnej części Ukrainy. A tylko z podręcznika z historii szóstego klasu z, w Polsce ja dowiedziałam się, że to w ogóle jest um, taka kontrowersyjna osoba albo nawet nie kontrowersyjna, to jest naprawdę symbol Rady Narodowej i już dla mnie uh, trochę innym sposobem, uh, trochę innym... Wrażeniem jest ten park i ta piękność, która jest związana z jego nazwiskiem w Ukrainie na przykład. To będzie myślę, że będzie ciekawo dowiedzieć się o tym momencie z historii Polski. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że jeszcze będzie. A, dużo Twoich ciekawych podcastów. Dziękuję Ci. papa pa. Dziękuję bardzo Tatianie za bardzo ciekawe nagranie. Bardzo mi się podoba, że uczniowie Tatiany nie boją się robić błędów. Dzieci widzą, że ich nauczycielka też się uczy. Uczy się ich języka i widzą, że pani Tatiana robi błędy, że Mówi do nich, robiąc błędy Być może ta sytuacja pozwala im ośmielić się Żeby mówić po angielsku I nie bać się robić błędów Ja myślę, że prawdopodobnie jest jeszcze coś O czym Tatjada nie mówiła Myślę, że uczniowie na jej lekcjach Nie są karani za błędy To jest bardzo ważne Jeśli nauczyciel Każe nas za to, że Zrobiliśmy błąd To później nie chcemy zrobić błędu Prawda? Normalna rzecz A jak najłatwiej Nie zrobić błędu Najłatwiej nic nie mówić Jeśli nic nie powiem To na pewno Nie zrobię żadnego błędu Ale czy wtedy Będę ćwiczyć mówienie? Nie A skoro nie będę ćwiczyć To się nie nauczę Tak to działa Niestety tak jest w większości szkół, nadal w szkołach uczniowie są karani za robienie błędów. Szkoła jest tak zaprojektowana, że najważniejsza jest ocena końcowa. Nie jest ważne czy coś potrafisz, czy coś umiesz, tylko jak zdałeś końcowy test. Jestem ciekawy czy to się kiedyś zmieni. Pewnie tak, mam nadzieję. Tatiana mówiła też o konferencji targowickiej, o zdradzie Polski, myślę, że to jest bardzo ciekawy temat Niedawno mówiłem o polskich powstaniach narodowych, mówiłem też o konstytucji 3 maja, o rozbiorach To są tematy, o których dużo mówię w podcaście nic dziwnego, bo te tematy związane są z utratą niepodległości przez Polskę, czyli bardzo ważnym okresem w historii Polski, z okresem, który do dziś ma bardzo silny wpływ na to, jak wygląda Polska, jak wygląda polska polityka, jak myślą ludzie w Polsce i jak tu żyjemy. Z tym wszystkim związana jest Konfederacja Targowicka. Dlatego z przyjemnością opowiem Wam trochę właśnie na ten temat. Nie musicie czekać na przyszłe odcinki podcastu, bo zrobię to właśnie teraz. Ten odcinek będzie właśnie o Konfederacji Targowickiej. To pewnie nie jest zaskoczenie dla Was, bo widzieliście już tytuł audycji. Trochę trudno jest zrobić niespodziankę musiałbym dać inny tytuł a mówić o czymś zupełnie innym nie wiem czy to ma wielki sens chyba nie zatem dziś będę mówił o Konfederacji Targowickiej jeśli będziecie szukać informacji na ten temat to muszę wam powiedzieć, że w skrócie bardzo często używa się określenia Targowica zamiast Konfederacja Targowicka, mówimy po prostu Targowica Targowica to jest miejscowość Miejscowość, która w XVIII wieku Przed drugim rozbiorem Leżała w granicach Polski Bardzo blisko granicy z Rosją I należała do niezwykle bogatego szlachcica Magnata Stanisława Szczęsnego Potockiego jak to był bogaty człowiek? Może nie aż tak bogaty jak Elon Musk, o którym ostatnio opowiadałem. Zresztą sami ocencie. Był nazywany małym królem na Rusi i w jego posiadaniu było 70 miast i ponad kilkaset wsi. Pracowało dla niego około 400 tysięcy chłopów pańszczyźnianych. Tatiana mówiła o pięknym parku. Myślę, że chodziło jej o park w Humaniu. Po ukraińsku Humań to Uman. Ogromny park na terenie 180 hektarów. Ten park został założony właśnie przez Stanisława Szczęsnego Potockiego. Budowa parku trwała 9 lat. Posadzono tam 500 różnych gatunków drzew z całego świata Są tam wodospady, stawy, rzeczki, amfiteatr, groty, labirynty Coś naprawdę niesamowitego Jeden z najpiękniejszych parków w Europie Ten park Szczęsny Potocki założył dla swojej żony Zofii Będę jeszcze mówił o szczęsnym potockim, bo to jest bardzo ważna osoba w dzisiejszym naszym opowiadaniu. I Jak zwykle, żeby wszystko zrozumieć, trzeba zacząć od samego początku. Zatem cofnijmy się do roku 966, kiedy to mieszko pierwszy przyjął chrzest Polski. Żartowałem, nie będziemy cofali się aż tak daleko do X wieku Nie będę teraz opowiadał wam całej historii Polski Żeby dojść do momentu, kiedy zawiązała się Konfederacja Targowicka Nie, mówimy teraz o XVIII wieku O czasach po pierwszym rozbiorze Polski Zachęcam was do posłuchania podcastu numer 400 44 4 czwórki, bo tam nie 4, 3, 3 czwórki 444, bo tam opowiadałem dlaczego Polska utraciła niepodległość. Opowiadałem o niewolniczej pracy chłopów pańszczyźnianych i o magnatach, którzy potrzebowali siły roboczej, żeby zarabiać na swoich ogromnych posiadłościach ziemskich. Rzeczpospolita Obojga Narodów utraciła część swoich ziem w 1772 roku to był tak zwany pierwszy rozbiór Polski można powiedzieć, że ta sytuacja spowodowała, że ludzie wpływowi zaczęli w Polsce myśleć co można poprawić co można po, po, polepszyć żeby Rzeczpospolita nie osłabiała się jeszcze bardziej Po prawie 20 latach Uchwalono konstytucję Tak zwaną konstytucję 3 maja Która miała na celu Właśnie naprawę ustroju Miała na celu zniesienie Przywilejów szlachty Nadanie większej wolności Chłopom Zatem magnateria Miała wtedy problemy Konstytucja Odbierała im wiele różnych przywilejów. Nie mogli już tak bezwzględnie wykorzystywać chłopów. Nie mogli wpływać bezpośrednio na politykę przez liberum veto. Wcześniej magnaci przekupywali biedniejszą szlachtę, żeby na sejmach zrywać niewygodne dla nich ustawy. Żeby te ustawy nie wchodziły w życie. Płacili Biedniejszej szlachcie, żeby oni głosowali tak jak magnaci potrzebują. Konstytucja 3 maja znosiła liberum veto. Miała usprawnić rządy, usprawnić wojsko. Chłopi mieli mieć więcej swobody. A mieszczanie mogli kupować ziemię. Było tam bardzo dużo dobrych dla kraju zmian. Magnaci widzieli tę konstytucję inaczej Widzieli ją jako zagrożenie dla swoich majątków. Ponieważ teraz nie mieli już ogromnego wpływu na politykę. Nie mogli aż tak wyzyskiwać chłopów i nie mieli monopolu rolnego. To był dla nich wielki problem. Oni przez pokolenia przywykli do bogactwa, przywykli do władzy. Nie chcieli teraz, żeby konstytucja nagle odbierała im nawet część tego, co mieli. Jednocześnie wzmocnienie Rzeczypospolitej nie było oczywiście na rękę naszym sąsiadom, Rosji i Prusom. Kilku wielkich magnatów postanowiło zawiązać konfederację, czyli związek, którego Celem będzie obalenie konstytucji 3 maja. Pomysłodawcą tego związku był Stanisław Szczęsny Potocki, facet, o którym mówiłem wam wcześniej. Niezwykle bogaty magnat. Inni organizatorzy konfederacji to również bogacze. Seweryn Żewuski. Franciszek Branicki i Szymon Kosakowski. Wielcy, bogaci, wpływowi magnaci, którzy mieli kontakty z zagranicznymi mocarstwami. Ci magnaci bardzo często dostawali ogromne pieniądze od innych rządów, żeby mieć wpływ na rządzenie Polską. Teraz konstytucja miała to wszystko przerwać mimo swojej pozycji nie byli wystarczająco silni, żeby sami mogli obalić konstytucję, żeby zrobić przewrót wojskowy w Rzeczpospolitej. Oni mieli swoje wojska, ale nie byli aż tak silni, żeby pokonać wojska króla. Dlatego postanowili poprosić o pomoc caryce Katarzynę II. Wyobrażacie sobie, poprosić Rosję o pomoc? To nie jest dobry pomysł. Właśnie w tym celu założyli konfederację. Już wcześniej w naszej historii były takie konfederacje, ale do tej pory te organizacje nie były bardzo silne, nie były bardzo wpływowe. Tym razem jednak konfederacja wpłynęła w drastyczny sposób na historię Polski. Magnaci zjednoczeni w Konfederacji spisali swoje postulaty polityczne, które mieli zamiar wprowadzić w ustroju Rzeczpospolitej i o pomoc poprosili caryce. Pojechali pod koniec 1791 roku do Petersburga i spotkali się z przedstawicielami władzy rosyjskiej. Myślę, że teraz jest dobry moment, żeby opowiedzieć o pewnym problemie, który my Polacy mamy przez cały czas. Mieliśmy go wtedy i mamy go teraz. Tak, ten problem jest cały czas z nami. My Polacy nie umiemy dyskutować, nie umiemy rozmawiać o swoich problemach. Nie umiemy wspólnie rozwiązywać tych problemów. Niestety jesteśmy narodem, który szybko się polaryzuje, który łatwo spolaryzować. I to wykorzystują politycy. To wykorzystują politycy tutaj wewnątrz, ale czasami również zewnętrzne rządy. W tamtym czasie, pod koniec XVIII wieku, mieliśmy problem. Potrzebne było uzdrowienie Rzeczypospolitej, potrzebne były reformy, potrzebna była nowa konstytucja kiedy mówię o konstytucji 3 maja to wydaje się, że to było coś wspaniałego i faktycznie tak było istnieje jednak kilka problemów związanych z tą konstytucją a chodzi tutaj o wprowadzenie jej w życie to nie było całkowicie zgodne z prawem. Było to tak. Twórcy Konstytucji 3 maja mają kilka grzechów na swoim sumieniu, można tak powiedzieć. Chodzi o to, że jej wprowadzenie w życie nie było do samego końca legalne. Nie będę teraz mówił, jak wprowadzano prawo w I Rzeczpospolitej, to był dosyć skomplikowany proces Wiadomo było, że projekt konstytucji będzie trudny do przegłosowania Że magnateria będzie przeciwna Jej twórcy to wiedzieli Dlatego tak zwane stronnictwo patriotyczne Czyli ci, którzy byli za konstytucją Użyli pewnego podstępu od kilku tygodni było wiadomo, że głosowanie zostało ustalone na 5 maja Ale przyspieszono głosowanie o dwa dni Po to, żeby opozycja nie mogła zdążyć na głosowanie Wtedy były święta wielkadocne Wszyscy posłowie pojechali do domu jeść jajka No i mie mieli wrócić na 5 maja takie przełożenie głosowania to oczywiście było naruszenie procedury, bo nie wszyscy posłowie zostali poinformowani o zmianie terminu posiedzenia Sejmu. 1 maja odczytano projekt konstytucji, potem 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie, gdy na sali posiedzeń było tylko niewielu posłów opozycji, przegłosowano konstytucję. Ponad połowa posłów była nieobecna Podczas głosowania Posłowie opozycji wskazywali na uchybienia w procedurze Ale to nic nie zmieniło Zatem powstał duży rozłam Między zwolennikami i przeciwnikami konstytucji Można powiedzieć, że Zwolennicy konstytucji zagrali trochę nieczysto Ale miało to na celu dobro Polski W wyniku uchwalenia Konstytucji królem nadal Był Stanisław August Poniatowski Rządzącym stanem nadal Była szlachta Zatem na pewno Nie można powiedzieć, że był to Jakiś rodzaj zamachu Stanu W dodatku Konstytucja dawała wielkie Nadzieje na odbudowanie Się Rzeczypospolitej Na jej wzmocnienie na przykład jeśli porównacie przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego To zdecydowanie widać, że Piłsudski siłą obalił istniejący rząd i przejął władzę Mówiłem już o Piłsudskim Nie pamiętam teraz, który był to numer podcastu, poszukajcie, poszukajcie w zbiorach na mojej stronie realpolish.pl poszukajcie podcastu o Piłsudskim. Zobaczycie, jak różniło się wtedy wprowadzenie władzy przez Piłsudskiego. Przyjęcie konstytucji 3 maja nie miało takich cech i ta reforma była... Zaakceptowana przez, przez większość społeczeństwa Odbyły się później sejmiki, na których głosowano, czy przyjąć konstytucję Można powiedzieć, że to było takie referendum I to referendum pokazało, że ponad 70% sejmików podpisało się pod nową konstytucją Pewne procedury wprowadzenia nowej konstytucji zostały pominięte ale sama konstytucja została powszechnie zaakceptowana na sejmikach w lutym 1792 roku. Jednak konfederaci targowiccy już wtedy porozumieli się z Rosją. Pod koniec kwietnia 1792 roku konfederaci spotkali się z władzami rosyjskimi w Petersburgu i tam podpisali akt o współpracy, czyli właśnie konfederację. W tym akcie polscy magnaci poprosili o pomoc wojskową w celu obrony szlacheckiej wolności. Zwolennicy Konstytucji wiedzieli o tym, że szykuje się spisek, że szykuje się Konfederacja. Spiskowcom wcześniej odebrano wszystkie tytuły wojskowe i władze i to jeszcze bardziej zaogniło spór. Gdyby wtedy doszło do jakichś wewnętrznych rozmów, do chociaż prób porozumienia, być może być może nie doszłoby do tragedii, która wydarzyła się potem Nieraz nasza historia pokazuje, że nie potrafimy rozmawiać ze sobą Że nie chcemy rozmawiać ze sobą Że gdy przekonania są bardzo spolaryzowane Wtedy nie ma szans na porozumienie Niestety coś podobnego dzieje się teraz Niedługo będą wybory w Polsce Będą wybory do Sejmu na jesieni i muszę wam powiedzieć, że w Polsce istnieją dwa kompletnie różne światy. Dwie kompletnie różne koncepcje tego, jak Polska ma wyglądać. To jest koncepcja prawicowa i koncepcja, nazwijmy to, liberalno-demokratyczna. Ludzie są niezwykle podzieleni a politycy starają się to jak najbardziej możliwe, żeby te podziały podkreślać i jeszcze wzmacniać. Zatem nie doszło wtedy, pod koniec XVIII wieku, do porozumienia między magnatami niechcącymi reform, a zwolennikami króla, którzy chcieli zmian Nie doszło do porozumienia Magnaci poprosili o pomoc zewnętrzne siły I podpisali akt współpracy z Rosją Co ciekawe, sam akt został napisany przez rosyjskiego generała A nie przez naszych magnatów w Konfederacji wzięli udział magnaci, którzy jednocześnie mieli wysokie stanowiska wojskowe Generałowie, marszałkowie, hetmani Tak jak mówiłem, oni zostali pozbawieni tych stanowisk Co jeszcze bardziej ich zdenerwowało Może nie będę wymieniał wszystkich nazwisk Konfederatów Targowickich Bo pewnie i tak wam nic nie powiedzą te nazwiska a może powinienem wymienić te nazwiska? Bo zarówno współczesne im społeczeństwo, jak i dzisiejsi historycy Nazywają ich po prostu zdrajcami Zatem piątka najważniejszych z tych zdrajców to Stanisław Szczęsny Potocki Franciszek Ksawery Branicki Seweryn Rzewuski. Oraz bracia Szymon i Józef Kosakowscy. Co się stało z tymi ludźmi? Później będę jeszcze mówił Również później W każdym razie Sam zdradziecki akt Podpisano w Petersburgu Nie w Polsce W Rosji ale żeby nie wyglądało to aż tak tragicznie, to postanowiono ogłosić ten akt na terenie Rzeczypospolitej Wybrano miasteczko należące do Szczęsnego Potockiego To miasteczko leżało bardzo blisko granicy z Rosją, ale po naszej stronie I nazywało się Targowica Dlatego dziś mówimy o Konfederacji Targowickiej lub w skrócie o Targowicy Niektórzy myślą, że akt Konfederacji został podpisany w Targowicy, ale tak nie było. Akt podpisano w Petersburgu w kwietniu, a 14 maja 1900, 1792 roku ogłoszono go w Targowicy. Rosja bardzo chętnie i bardzo szybko wywiązała się ze swoich zobowiązań. Już za cztery dni, 18 maja, do Rzeczypospolitej wkroczyła stutysięczna armia rosyjska. Rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska 1792 roku, tak zwana wojna w obronie konstytucji 3 maja. Początkowo udało nam się odpierać ataki Rosjan, Wojska prowadzone przez Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszkę Odniosły dwa duże zwycięstwa Zwróćcie uwagę na to, że Józef Poniatowski i Stanisław August Poniatowski To są dwie różne osoby Książę Józef Poniatowski był generałem I był synem brata Stanisława Augusta Poniatowskiego Który był królem w Warszawie jeden z mostów nosi imię księcia Józefa Poniatowskiego, który był doskonałym dowódcą, generałem, był wojskowym. Niestety jego wuj Stanisław August Poniatowski, który był królem, nie był dobrym dowódcą, nie był dobrym przywódcą narodu. Po tych dwóch zwycięstwach na początku wojny nikt nie wierzył w szansę pokonania Rosji. Już miesiąc po rozpoczęciu wojny król napisał do carycy Katarzyny list z prośbą o rozejm i o zakończenie wojny. Caryca zażądała przystąpienia króla do Targowicy. Oczywiście Caryca mówiła o wspieraniu prawdziwych patriotów, jakimi byli targowiczanie Ona nie mówiła o wojnie polsko-rosyjskiej Czy wam to czegoś nie przypomina? Teraz Rosja też nie prowadzi wojny z Ukrainą Rosja pomaga bratniemu narodowi ukraińskiemu pozbyć się nazistów Dokładnie tak samo było wtedy. Rosja pomagała targowiczanom pozbyć się Konstytucji 3 maja. Wtedy było identycznie, oficjalnie Rosja pomagała Polakom wprowadzić ład i porządek, a w kuluarach groziła kolejnymi rozbiorami, jeśli król nie poprze Konfederacji Targowickiej. Zatem nasz król, Stanisław August Poniatowski, człowiek, który był jednym z założycieli Konstytucji 3 maja, przystąpił teraz do przeciwników tej Konstytucji, przystąpił do Targowicy po to, żeby uchronić Rzeczpospolitą przed kolejnym rozbiorem. Uważał, że to jest najmniejsze zło w tej sytuacji, w której był nasz kraj. Rada Wojenna poparła ten ruch. To była jakaś próba obrony przed kolejnym rozbiorem. Wszyscy więksi przywódcy polityczni opuścili wtedy Polskę, wyjechali za granicę i czekali, czekali, na to co się wydarzy czekali na negocjacje króla z carycą oni wierzyli, że uda się ochronić przynajmniej częściowo konstytucję 3 maja no i wierzyli, że Polska to znaczy Rzeczpospolita nadal będzie suwerennym krajem myśleli tak, skoro Konfederacja Targowicka nie ma w Rzeczypospolitej praktycznie żadnego poparcia to jeśli Caryca chce zakończyć wojnę i rządzić, to musi dojść do jakiegoś porozumienia. Po kilku miesiącach okazało się, że na żaden kompromis nie ma szans. Do żadnego kompromisu nie dojdzie. Dziś możemy powiedzieć, że król Stanisław August Poniatowski pomylił się. Że nie powinien przystąpić do negocjacji, że... Być może powinniśmy wtedy walczyć Tak jak dziś walczą Ukraińcy Zamiast tego Stanisław August Poniatowski Zrobił to, czego oczekiwała od niego Caryca Gdybyśmy walczyli, być może Byłaby szansa na lepsze negocjacje Nawet gdybyśmy przegrali Moglibyśmy negocjować Konfederacja Targowicka wyrządziła Ogrom Ogrom złego Ułatwiła carycy Katarzynie II Unicestwienie Zlikwidowanie Rzeczypospolitej Skutki tej zdrady Były chyba najgorsze W historii Polski i Litwy Nasze państwo przestało istnieć W imię własnych przekonań I własnego dobra Kilku Może kilkunastu Niezwykle bogatych ludzi Postanowiło przeciwstawić się Całemu społeczeństwu i to im się udało. Skutki tego działania były tragiczne. Być może spiskowcy nie przewidzieli, jak tragiczne będą skutki proszenia Rosji o wpłynięcie siłą na nasz kraj, na nasz ustrój. Być może nie mieli pojęcia. Katarzyna II obiecała targowiczanom, że kraj Pozostanie integralny Że nie dojdzie do zaboru ziem przez Rosję <śmiech> Oczywiście To była, jak to się mówi Ściema To była ściema To było oszustwo Magnaci Powinni to wziąć pod uwagę Ale oni myśleli krótkowzrocznie Oni myśleli o swoich Jak to się mówi brzydko Dupach O swoich interesach Magnaci nie chcieli stracić tego, co mieli Natomiast Caryca powiedziała, że Targowiczanie obiecali jej, że większość społeczeństwa poprze konfederację Że większość będzie przeciwna nowej konstytucji i królowi Tymczasem tak nie było Polacy zaczęli się bronić A ona z miłości do polskiego narodu Chciała wprowadzić tu porządek to Polacy się przeciwstawili I rozpoczęli wojnę Caryca uznała to za naruszenie Naszej przyjaźni Uznała, że Rzeczpospolita Złamała traktaty Więc teraz ma pełne prawo Po wygranej wojnie Zabrać nasze ziemię Targowiczanie mieli nadzieję Że będzie tak jak Umówili się z Carycą, że Caryca przywróci im władzę, a później oni wrócą do siebie, a wojska rosyjskie wrócą do siebie. Oczywiście Caryca Katarzyna II nigdy nie miała zamiaru oddać władzy Szczęsnemu Potockiemu i jego kolegom. Wprowadzono rządy terroru, Wojska rosyjskie podczas okupacji dokonywały grabieży majątków patriotów, a uczestnicy Konfederacji albo uciekli z Polski, albo ukrywali się w swoich majątkach. Po kapitulacji Stanisława Augusta Poniatowskiego, król pruski zażądał wcielenia Wielkopolski do Królestwa Prus. W zamian za to, że Prusy będą walczyły, w koalicji antyfrancuskiej. Caryca zgodziła się na to i w styczniu 1793 roku doszło do traktatu między Katarzyną II i Fryderykiem Wilhelmem II. Wojska pruskie weszły od zachodu, a Rosja zajęła wschodnie ziemie. Później na Sejmie w Grodnie Rzeczpospolita podpisała traktat z Rosją oddając 250 tysięcy kilometrów kwadratowych swoich ziem rozwiązano wtedy również Konfederację Targowicką w 1793 roku w Grodnie odbył się ostatni Sejm Rzeczypospolitej Szlacheckiej rok później pod dowództwem Tadeusza Kościuszki wybuchła rewolucja, wybuchło powstanie kościuszkowskie. W czasie tego powstania doszło do wielu samosądów nad byłymi uczestnikami Konfederacji Targowickiej. Wykonano kilka wyroków śmierci za zdradę, ale to nie dotyczyło tych największych magnatów. Główni przywódcy Zostali powieszeni jedynie symbolicznie To znaczy wieszano obrazy z ich portretami Po rozbiorze Seweryn Żewuski Mieszkał we Wiedniu On uciekł z Rzeczpospolitej Ksawery Branicki został rosyjskim generałem I mieszkał w swoich majątkach Szczęsny Potocki wybudował dla swojej żony ten ogromny park O którym mówiłem wam na samym początku W liście poprosił caryce o uznanie go Rosjaninem I do końca życia mieszkał w swoim majątku A co stało się z królem? Co stało się ze Stanisławem Augustem Poniatowskim? Pamiętacie, mówiłem kilka minut temu Żebyście nie mylili Króla Stanisława Augusta Z jego bratankiem Czyli synem brata Księciem Józefem Poniatowskim W Polsce istnieje wiele miejsc Nazwanych imieniem Poniatowskiego Księcia Józefa Poniatowskiego Który był wspaniałym generałem Doskonałym dowódcą To są szkoły, place, ulice, mosty Na przykład most Poniatowskiego w Warszawie Ale w Warszawie Nie ma ani jednej Ulicy, która nosi Imię króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Nie ma ani jednej szkoły jego imienia I ani jednego Placu Dlaczego tak jest? Stanisław August Poniatowski Gdy zaczynał Władanie Rzeczpospolitą Gdy został królem Wtedy to państwo miało powierzchnię 700 tysięcy km kwadratowych I mieszkało tam 10 milionów ludzi To było jedno z największych państw w Europie Po 31 latach jego panowania Rzeczpospolita przestała istnieć A on abdykował na rzecz Rosji czy kompletna destrukcja państwa. O, Joby będzie teraz kopała dziurę w podłodze. Musimy poczekać chwilę. Wykorzystam ten moment i wezmę łyka wody. Jobuś, proszę. Połóż się tam. Okej, okay, myślę, że możemy kontynuować Mówiłem o destrukcji państwa. Czy kompletna destrukcja państwa jest winą tylko króla? Oczywiście, że nie. Ale Stanisław August Poniatowski stał się kozłem ofiarnym, na którego zrzucono wszystkie winy. Król był jednym z inicjatorów przemian. Był jednym z tych, którzy chcieli wprowadzić nową konstytucję w życie. Konstytucja 3 maja była m.in. jego zasługą. Jednak później sprawy potoczyły się dla niego bardzo tragicznie. Pamiętacie? Królowi doradzano przystąpienie do Konfederacji Targowickiej. To miało na celu utrzymanie państwa. Król zrobił tak, jak mu doradzano, ale caryca i tak dokonała rozbioru Rzeczypospolitej. Zatem król Stanisław August Poniatowski jest widziany przez naród jako zdrajca. Dopiero później przywódcy polityczni patriotów doszli do wniosku, że kapitulacja była błędem i że powinniśmy walczyć z Rosją do końca. Przystąpienie do Targowicy, potem kapitulacja podczas wojny i król zostaje aresztowany i pod rosyjską eskortą wywiesio, wywieziony do Grodna. Tam w 1795 roku podpisuje tekst swojej abdykacji. Król miał ogromne długi, to było około 40 milionów złotych i tym był m.in. szantażowany przez Katarzynę II. Doszło do zawarcia porozumienia i jednocześnie do trzeciego Rozbioru Polski To porozumienie polegało na tym Że Rosja, Austria i Prusy Spłacą dług króla Oraz będą Później wypłacały Dożywotnią pensję Stanisławowi Augustowi Rzeczpospolita Wtedy już nie istniała Ale król napisał w akcie Że zrzeka się Korony dobrowolnie I w tym akcie uznał Powstanie kościuszkowskie za przyczynę rozbioru a rozbiór za przywrócenie pokoju po abdykacji nasz ostatni król mieszkał w Petersburgu udzielał się tam towarzysko ale można powiedzieć, że żył w złotej klatce w zasadzie był więźniem Rosjan, był człowiekiem całkowicie załamanym zmarł trzy lata później w Petersburgu Musimy powiedzieć, że Król był reformatorem Chciał dobra dla swojego państwa Ale był reformatorem Przegranym Nie wszystko Co zrobił było złe Zrobił ogromnie dużo dobrego Dla kraju Ale końcówka jego życia Zaważyła na tym Jak widziało go Społeczeństwo Ostatecznie jest kojarzony z utratą Państwowości Zwróćcie uwagę na to, że nasi wielcy królowie Leżą na Wawelu Ale nigdy Nawet nie było propozycji Sprowadzenia szczątków Stanisława Augusta Poniatowskiego Na Wawel Co ciekawe, nie wiadomo nawet gdzie Dokładnie leżą Szczątki króla Stanisława Augusta Po śmierci Został pochowany w kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu Carem był wtedy Paweł I I on podejrzewał, że Poniatowski Mógł mieć romans Z carycą Katarzyną Jego matką Zatem Paweł I Mógł Teoretycznie być synem Poniatowskiego Z tego co wiem, ten pogrzeb Odbył się ze wszystkimi honorami i car Paweł był obecny podczas tej ceremonii Później po latach ten kościół był wielokrotnie zalewany przez rzekę Dlatego niektórzy twierdzą, że szczątki zostały zniszczone Mijały lata i w 1938 roku, gdy Rosją, a w zasadzie już Związkiem Radzieckim Rządzili komuniści Otwarto grobowiec i bolszewicy wydali szczątki króla Polakom Bolszewicy chcieli się pozbyć króla ze swojego kraju Pamiętacie, w Polsce postać króla była bardzo źle oceniana Dlatego nasz rząd postanowił nie chować go na Wawelu Nie pochowano go również w Warszawie Uznano, że zostanie pochowany tam, gdzie się urodził, czyli w rodzinnym majątku Wołczynie. Kiedyś to było Wielkie Księstwo Litewskie, część Rzeczypospolitej, a dziś jest to na terenie Białorusi. I ten pogrzeb był bardzo cichy, nie było żadnej uroczystości. Nasz rząd postanowił zrobić to po cichu. W 1995 roku postanowiono sprowadzić szczątki króla do Polski, ale okazało się, że w grobie w Wołczynie nie ma urn z prochami. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Zabrano więc to, co tam było, wyposażenie grobu, szczątki korony, szpady, srebro i te rzeczy pochowano Uroczyście w Warszawie, w katedrze świętego Jana Zatem nasz król Stanisław August Poniatowski Miał trzy pogrzeby Rozgadałem się trochę o królu A przecież to jest odcinek o Konfederacji Targowickiej A nie o Stanisławie Augustie Poniatowskim Podsum Podsumowując, zatem dasz temat czy konfederaci chcieli zniszczyć Rzeczpospolitą? Czy to był spisek, który miał na celu pozbycie się króla i przejęcie władzy? Nie, tak nie było. Magnaci chcieli dobrze, ale głównie dla siebie. W obronie własnych majątków postanowili poprosić o pomoc siły zewnętrzne. Mówili o patriotyzmie, mówili o wolności, ale ten plan im się nie udał. Gdyby Rosja nie została, można powiedzieć, zaproszona do zbrojnego wejścia do Rzeczypospolitej Dla obrony władzy i majątku kilku magnatów To być może historia potoczyłaby się zupełnie inaczej Mieliśmy już przygotowane nowe prawo, nową konstytucję Może udałoby się wyjść z kryzysu? Okazało się, że kilku bardzo bogatych ludzi potrafiło przeciwstawić się, skutecznie przeciwstawić się reformom Nowa konstytucja została bardzo szybko obalona Polacy chwalą się, że utworzyli pierwszą nowoczesną konstytucję w Europie i drugą na świecie, na świecie. Co z tego, skoro ta konstytucja została tak szybko obalona? Kilku, może kilkunastu ludzi potrafiło zmienić życie milionów. A te wydarzenia miały również wpływ na życie kolejnych pokoleń. Aż do dziś odczuwamy skutki utraty niepodległości. Czy to nauczyło nas czegoś? Niestety nasz naród nieraz już pokazał, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać, Potrafimy się kłócić i dbać tylko o swój interes. Nie patrzymy dalej. Nasi politycy działają w myśl maksymy: po nas choćby i potop. Nie myślimy o kolejnych pokoleniach. Niestety taka jest prawda o nas. I stąd wynikają nasze problemy. Nie myślimy o tym, co stanie się za kilkadziesiąt lat. Myślimy tylko o własnej wygodzie. I jeszcze jedna ważna sprawa. Konstytucja 3 maja dawała szansę na przemyślane działanie, na stopniową poprawę naszego państwa. Niestety później nie działaliśmy już w sposób przemyślady. Po utracie niepodległości nastał czas chaosu, nastał czas romantycznych powstań. Nasz naród od tej pory już... Nie myśli zanim coś zrobi Od tej pory jesteśmy szalonymi romantykami Nieważne, że sobie szkodzimy Ważne jest, że walczymy Ważne jest, że się bijemy Nieważne są skutki Bo jesteśmy szalonymi romantykami Tak już jest I chyba dużo czasu minie Zanim Polacy nauczą się być Pragmatyczni, nauczą się myśleć pragmatycznie Wyborcy, wyborcy kierują się głównie sercem, nie rozumem Politycy doskonale o tym wiedzą i wykorzystują to z premedytacją w swoich kampaniach wyborczych Starają się dzielić wyborców, antagonizować ich, odwołują się głównie do ich uczuć do stereotypów Straszą, podjudzają, podburzają Robią wszystko, żeby wpływać na ludzkie uczucia Na ich prymitywne zachowania Tak to dzisiaj działa Tak to jest dzisiaj w Polsce Kochani, to tyle o Targowicy da dziś ale to jeszcze nie koniec naszego spotkania. Przed nami coś bardzo ciekawego. Nie wyłączajcie jeszcze odbiorników, nie zdejmujcie słuchawek. Przed nami nagranie od Sebastiana. Zapraszam bardzo serdecznie, posłuchajmy. Cześć Piotrze. Słucham Twojej podcasty już 3 albo 4 lata. Dokładnie nie pamiętam, ale bardzo mi pomogło mówić po polsku jak mówię teraz. Bardzo lubię Twój kontent i chciałem Ci podziękować za to. Się nazywam Sebastian. Urodziłem się w Polsce, ale moi rodzice szybko pojechali do Francji i rozmawialiśmy po francusku. Nieźle rozumiałem bazowe rozmowy. Tak dla dzieci, ale nie mówiłem po polsku. Później przyprowadziłem się do Rosji i mówiłem tylko po rosyjsku. Teraz mieszkam znowu we Francji. Dzięki Twoich podcastów lepiej mówię po polsku i Ty mnie pomogłeś utrzymać kontakty z moją rodziną w Polsce i moimi przyjaciółmi. Mi się podoba Twoja pozycja jak człowiek o sytuacji z wojną. Dajesz możliwość wszystkim ludziom coś opowiadać, nieważnie skąd oni są – Ukraina, Rosja, Białorusja. I widzimy, że normalni, mądrzy ludzie nie popierają wojnie i cenią obcą kulturę. Bardzo mi się podoba znać się o historii ludziach, którzy przyjechali żyć w Polsce. Jestem zachwycony też, jakie Ukraińcy są odważnymi ludźmi. Niedawno napisałem długi post o wojnie i jak Rosjanie ją widzą. Ja pracuję w informatyce, gdzie w większość moich kolegów Rosjanie są wykształceni i oczywiście są przeciw wojnie. Mój post się nazywa Lekcji życzowych, które dostałem z jednego roku wojny. Poczytaj tutaj mały fragment. Jak wielu Rosjan, zdecydowałem się opuścić Rosję po roczpoczęcu wojnu, e, z wojny z Ukrainą. Jest to zawsze bolesne doświadczenie, gdy opuszcząc przyjaciół i dom. Chociaż ten rok nauczył mnie cennych lekcji o ludziach i dzisiejszej Rosji. Pierwsza lekcja: ludzie znoszą niedopuszczalne dopóki jest za późno. Po kilku dekadach wolności Rosjanie z roku na rok widzą degradację swoich praw obywatelskich. Stopniowo Więzienia zapełniają się przeciwnikami politycznymi. Publiczne akceptowanie homoseksualizmu czy krytyka cerkwi prawosławnej podlegają więzieniu albo mandatu albo biciu. Dziś, gdzie policja i wojsko służą jedynie interesom ludziach u władzy, Rosjanie stracili rzetki Praw człowieka. Przepraszam, Rosjanie stracili re, resztki praw człowieka. Druga lekcja. Ludzie zawsze myślą w ramach swojej kosmowizji i powinniśmy ich rozumieć. Po, ponad połowa Rosjan popiera rosyjską inwazję na Ukrainę. Większo, większość z nich mówi tylko po rosyjsku i nie ma dostępu do żadnego alternatywnego źródła informacji. Media społeczeństwowe, jakie jak Facebook albo LinkedIn, są zakazane, a dostęp do zagranicznych zasobów informacyjnych staje się coraz trudniejszy. Kiedy otwierasz rosyjski portal informacyjny, czytasz codzienne tytuły takie jak Putin zatrzymał zły plan NATO i Europy ataku na Rosję. Albo rosyjskie żołnierze uratowali dzieci przed ukraińskimi nacystami. Jeszcze lekcja życzowa. Nie ma sensu oczekiwać otwartych debaty w czasie wojny. Bipolaryzacja robi, że ludzie nie chcą się rozumieć i słuchać obcy dowody. Wojna tworzy chaos nieprawdziwe informacji i krzywych argumentów, w których prawda już nie ma znaczenia. No odwrotnie, twoi przeciwnicy wykorzystują wyjątki i pojedyncze przypadki jako argumenty, żeby pokazać, że mają rację. Kiedy Polacy mówią, że Ukraina jest ofiarą, bo rosyjska armia bombarduje ukraińskie miasta, strona rosyjska odpowie – a gdzie pan był w 2014 roku, kiedy ukraińskie wojska zaatakowali wszyscy rosyjskojęzycznymi mieszkańcami, którzy chcieli być częścią Rosji, bo zabroniono było mówić po rosyjsku? Jesteś marionetką zachodniej propagandy. Ten argument, choć częściowo prawdziwy, przysłania ogólny obraz. Niewiele osób chciało należeć do Rosji, a przypadki promowania języka ukraińskiego w szkolach w Donbasie było tylko epizodycznie. Wojna w Donbasie zaczęła się, gdy Moskwa wysłała najemników, by tworzyli lokalną milicję do otwarania tego regionu od, od Ukrainy i dopiero w tym momencie wojska ukraińskie zaatakowali. Przed 2000, 2014 rokiem Ludzie chcieli po prostu żyć swoim codziennym życiem. Żaden rosyjskojęzyczny miejscowy nie był uciskany. A przed tym odkresem rosyjski by, by, był językiem, którym mówili prawie wszyscy członkowie rządu, a Rosja była najważniejszym partnerem biznesowym Ukrainy. Jeszcze się dowiedziałem, że głupota nie ma paszportu. Oprócz rosyjskich chłopów, którym wyprano mózgi, wielu wykształconych ludzi z Zachodu, z pełnym dostępem do globalnej informacji, popiera stronę rosyjską. Wyśpiewują wielkość Rosji i bogactwo jej rezerw ropy i gazu. Chwalą się, jak przyjemnie żyje się w Moskwie. Wszystko to, pomimo wiedzy o morderstwach, grabieżach, Gwałcach, całkowitym niszczeniu domów i ludzi. I nie mówiąc jeszcze o tragicznych konsekwencjach dla rosyjskiej gospodarki. I tak sądzę, że w każdym społeczeństwie i kulturze musi być 20% faszystów. Dalej lubię i cenię Rosję, ale teraz szczególnie cenię Ukrainę. Kilka dni, kilka dni temu stwierdziłem, że znając Polski, i rosyjskie języki, ukraiński to jest dla mnie obowiązek. Privit Ukraino! Was pitrymaje dobry i mądry słowiański naród. A także Wilny Swit. Slawa Ukraini. Na tem wszystko pozdrawiam Ciebie, Piotrek, i wszystkich Twoich słuchaczy. Papa! Pa. Wielkie dzięki, Sebastian. To było. Bardzo ciekawe posłuchać jak widzi to człowiek, który mieszka na zachodzie Ale również mieszkał w Rosji i ma szerszy obraz, ma szerszy obraz tego wszystkiego Oczywiście bardzo ważne jest mieć ten szerszy obraz Niestety większość ludzi nie ma szerszego obrazu Większość ludzi jest manipulowana przez media I często nawet nie jesteśmy tego zupełnie świadomi Dlatego warto słuchać wiadomości, a także komentarzy Z różnych stron Warto spróbować wyrobić sobie własne, własne zdanie To nie jest łatwe Szczególnie tam, gdzie media są pod całkowitą kontrolą ludzi mających władzę Bardzo dziękuję za nagranie I oczywiście czekam na kolejne nagrania od Was Jeśli macie chęć Skomentować coś, co powiedziałem w podcaście Albo zapytać o coś Albo powiedzieć coś o sobie To zapraszam bardzo serdecznie Czekam na nagrania od Was Jest mi niezwykle przyjemnie Gdy słucham, jak dobrze mówicie po polsku Czasami dowiaduje się, że kilka lat Słuchacie mojego podcastu Tak jak Sebastian to jest dla mnie bardzo miłe. To daje mi pewną motywację do dalszej roboty. Kiedy wiem, że słuchacie podcastu, to mam chęć robić kolejne odcinki, bo wiem, że to ma sens. Widzę, że to ma sens. Robienie podcastu dla samego siebie nie ma wielkiego sensu, prawda? Ten podcast jest dla Was i bez Was to wszystko. Zupełnie nie miałoby sensu Dlatego proszę Was o wspieranie mnie O motywowanie mnie O kontakt ze mną O korzystanie z moich materiałów To dla mnie wielkie wyróżnienie Że uczycie się polskiego właśnie ze mną To daje mi wielką radochę Daje mi poczucie, że ma to sens Że mogę pomóc innym ludziom Uczyć się mojego pięknego języka Kochani, nauka nowego języka trwa dosyć długo Dlatego czasami tracimy motywację Czasami tracimy motywację, gdy nasz cel wydaje się odległy Jednak każdego dnia możemy przybliżyć się troszeczkę Po prostu kontynuując naukę Dlatego życzę wam, niech ta podróż stanie się piękną i satysfakcjonującą przygodą Niech to będzie coś ciekawego Będziecie zaskoczeni Jak wiele możecie osiągnąć Jeśli Nie przerywając Idziecie dalej Robicie codziennie kolejne kroki Życzę wam tej nieustępliwości Nie tylko w nauce języka Ale również w innych dziedzinach życia Nigdy, przenigdy Nie poddawajcie się Trzymajcie się zdrowo. To wszystko na dziś. Dziękuję za wszystko. Dziękuję za wiadomości od Tatiady i Sebastiana. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. I zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Cześć. Papa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji, zapraszam na realpolish.pl.